Co za czasy, żeby trzeba kazalnicę ze sobą nosić. Niedługo jakieś składane wejdą w modę i trzeba będzie do plecaka wkładać i wyjmować. <śmiech> Nie narzekam. Chwalę Pana. Amen. Witajcie. Piękny dzień dzisiaj. Śnieg padał. Aleluja. Nie damy się złamać w złej pogodzie. Nie damy się zniechęcić. Nie spuścimy nosa na kwintę. Nie powiemy, po co ja tu w ogóle mieszkam w tej Kamiennej Górze, albo w tej Polsce. Już w Holandii lepszy klimat. Nikt nie potwierdza. O, słońce wychodzi. Aleluja. Są może i piękniejsze miejsca, są może i cieplejsze miejsca, ale nie zamieniłbym tego na to teraz i tutaj z wami. Kochani, chciałbym kontynuować temat wróg starty pod stopami. Rzymian 16,20. Przeczytajmy ten werset. List do Rzymian 16,20. Rzymian 16,20. Jest to prawie koniec tego listu po osobistych pozdrowieniach. Paweł pisał tak. A Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Halleluja. Jest tutaj niesamowita obietnica. Obietnica, która w zasadzie od początku Biblii przypisywana była Mesjaszowi, Chrystusowi. W ogrodzie Eden, przy pierwszej batalii człowieka z szatanem, kiedy to człowiek poniósł pierwszą porażkę, Bóg powiedział, zapowiedział szatanowi, że przyjdzie czas, że ten, który z niewiasty się narodzi, zetrze mu głowę, zniszczy mu głowę. Ta obietnica, ta zapowiedź dotyczyła oczywiście Chrystusa Pana, jest ich wiele więcej w całym piśmie. Natomiast w tym wersecie znajdujemy pewne przekierowanie tej obietnicy. Otóż dotyczy ona już nie tylko Chrystusa Pana, nie tylko Mesjasza, Syna Bożego, ale dotyczy każdego wierzącego. I to jest niesamowita rewolucja w całej sytuacji duchowej. Oczywiście możliwe to się stało dlatego, że Jezus pokonał diabła przez śmierć, przez krzyż, przez zmartwychwstanie, przez wstąpienie do piekiel, przez wzięcie w górę jeńców, nie wchodzimy dzisiaj głęboko w teologię tych wydarzeń, poprzez przejście przez strony panowania i zwierzchności, poprzez zasiądnięcie po prawicy tronu Bożego, poprzez swoją krew, to stało się możliwe, ale dzisiaj my mamy nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek korzystać z owoców zwycięstwa Jezusa Chrystusa. A ten owoc brzmi tak. A Bóg pokoju szybko, w Bibliach warszawskich, rychło, to chyba znaczy to samo, zetrze szatana pod stopami waszych liderów, pastorów, ewangelistów, tak? Robercie, pod twoimi stopami. Wiolu, pod twoimi. Basiu, pod twoimi. Sylwia, pod twoimi stopami. Adam, pod twoimi stopami. Ewa, pod twoimi stopami, pod twoimi moimi stopami, to szybko. Oznacza to, że nie czekamy, aż pójdziemy do nieba, aby oglądać pełne zwycięstwo, a tu na ziemi jesteśmy bici, maltretowani i ledwo się podnosimy do jako takiego życia, ale oznacza to, że tu i teraz, w tej doczesnej powłoce, pod tymi doczesnymi stopami jest miejsce szatana w naszym życiu. Jego miejsce nie jest nad naszą głową, ani w głowie, ani w sercu. Jego miejsce nie jest w, naszych, w naszym intelekcie, ani w naszym portfelu, ani w naszych uczuciach. Jego miejsce jest pod naszymi stopami, pod twoimi stopami. I to szybko. Jeśli wyobrażasz sobie, że aby odnieść zwycięstwo duchowe w swoim życiu, musisz długo pracować, długo czekać, to powiem ci, że nie rozumiesz łaski Bożej. Łaska Boża sprawia, że to jest szybko. Mógłbym wręcz powiedzieć, może z pewną dozą przesady wobec niektórych sytuacji, w jakich jesteśmy, ale tu i teraz. Wręcz tu i teraz. Dzisiaj. Tu i teraz. Być może sprawy są dość skomplikowane, być może oprócz władzy szatana doszły uzależnienia, doszedł grzech, doszły złe nawyki, doszły sytuacje jakieś toksyczne, które cię osaczyły i które cię trzymają w miejscu. Tak, to jest możliwe i nad tym trzeba pracować, ale duchowa władza szatana może być bardzo szybko Wręcz tu i teraz nad tobą złamana, wróg pod stopami. Kiedy poprzednim razem mówiłem o tym, pamiętacie, przywołałem obraz tego, jak starożytni czy, czy dawniej władcy podbijali królestwa, pokonywali wrogów i zwyczajem było to, że kładli stopę na karku swojego pokonanego wroga. I to była najwyższa, najpełniejsza demonstracja zwycięstwa i panowania. I dlatego Paweł posługuje się tym właśnie obrazem. On nie mówi, że szatan dostanie trochę od was i osłabnie i się odsunie. On mówi pod stopami. To jest obraz zwycięstwa. To nie jest obraz, wiecie, równowagi. takie, że możemy teraz kolejne 12 rund na tym ringu spędzić do końca życia, tak się boksować w kółko. Jeżeli chcesz całe życie boksować się z szatanem, proszę bardzo, ale po co ci te siniaki? Po co ci to wszystko? Tu i teraz. To jest jedna z najważniejszych myśli i obietnic, które są dane nam w Słowie Bożym. Ale chciałbym, żebym był dobrze zrozumiany i żebyśmy ten tekst też dobrze rozumieli. Zetrze szatana pod naszymi stopami. Uwaga, to nie znaczy, że my teraz zlikwidujemy i usuniemy wszelki wpływ szatana na całym świecie. Nie chciałbym, aby ktoś pomyślał sobie w ten sposób, skoro tak, no to hajda na koń. I ruszamy na podbój świata i teraz usuwamy jego wpływ. Wszędzie, wszędzie. Nie, nie. To nie jest obszar nam wyznaczony. Biblia mówi pod waszymi stopami. Ile miejsca zajmują Twoje stopy? Tyle, żeby określić Twoją prywatność. Tyle, żeby określić Twoją obecność. Twoje stopy oznaczają Twoje życie. Miejsce, w którym jesteś, w którym żyjesz, w którym przebywasz. I to jest miejsce dedykowane Twojemu zwycięstwu nad szatanem. To jest miejsce przeznaczone do Twojego Jezusa panowania nad, jak powiada pięknie Biblia Gdańska, onem złośnikiem. Kocham te stare przykłady. Biblia powiada jasno, że wszelki wpływ szatana na całej ziemi zostanie usunięty dopiero, gdy Jezus powróci. Gdy Pan powróci. Czytamy na końcu Księgi Objawienia, Apokalipsy, że wielki anioł, nawet nie sam Pan, anioł Pana, zwiąże szatana wielkim łańcuchem i wrzuci go do czeluści, do otchłani na całe tysiąc lat, aby nie zwodził już narodów. Wtedy jego wpływ będzie wyeliminowany, usunięty. A potem jeszcze będzie jedna wielka bitwa, ale potem to już będzie absolutna doskonałość i absolutna harmonia i szczęście razem z Ojcem, Synem i Duchem. A więc wtedy, wtedy z całego świata. Ale teraz nasze stopy, nasze życie, twoje życie, twoje stopy. Wierzę jednak, że w kontekście Nowego Testamentu nauczania tej świętej księgi, że możemy usunąć jego wpływ i dokonania z naszego życia. To znaczy każdy ze swojego. Wiecie, nie uwolnimy całego narodu czy miasta, ale mamy władzę nad sobą. I tej władzy nad sobą powinniśmy używać. Na innych mamy jakiś wpływ, ale rozumiemy, jest różnica między władzą a wpływem. Władza to jest zdolność podejmowania decyzji. To dotyczy Ciebie i mnie osobiście, każdy z nas, wobec samego siebie. Wpływ jest czymś ograniczonym. Możesz modlić się, możesz oddziaływać przykładem, możesz oddziaływać obecnością Ducha Świętego w Tobie, ale to jest wpływ. I Ty nie masz już władzy i odpowiedzialności za to, kto jaką decyzję podejmie. To jest poza Tobą. Rozumiemy to. Więc mamy władzę nad sobą, ale nie mamy władzy nad tym, aby rozkazać wszystkim ludziom, aby się nawrócili w tym mieście. Możemy próbować, ale czy to zadziała? Będziemy żałośni. Bóg nie dał nam takiej kompetencji, nie dał nam aż takich prerogatyw, uprawnień. On mówi pod twoimi, pod waszymi stopami. To jest ważna myśl. Mamy wpływ na swoją rodzinę, chyba największy. Prawdopodobnie, jeśli mamy właściwe relacje. Mamy wpływ na znajomych, sąsiadów, ale przede wszystkim mamy wpływ na siebie wzajemnie jako Kościół. To jest chyba... Największy duchowy wpływ, jaki mamy na siebie, to jest główna strefa walki. I tego dotyczy kontekst 1620. Za chwilę przeczytamy kontekst, bo pamiętajmy naczelną zasadę egzegezy, czyli objaśniania tekstu. Tekst bez kontekstu jest pretekstem. Nie możemy posługiwać się pretekstem, aby zmieniać sens tekstu. Dobrze, już przestaję. Obietnica ta jak zawsze, jest uwarunkowana kontekstem. Wiersz 19, czytaliśmy już poprzednim razem. Przeczytajmy jeszcze raz. Ja czytam z przekładu Nowego Przymierza, Jeśli czytasz z innego, świetnie, uzupełniamy i poszerzamy nasze zrozumienie tekstu Słowa Bożego. Natomiast wasze posłuszeństwo znane jest wszystkim. Cieszę się z was zatem i chcę, abyście byli mądrzy w każdej dobrej sprawie i czyści wobec zła. W wierszu tym znajdujemy trzy warunki, które pomagają osiągnąć cel szatana pod stopami. Posłuszeństwo, nie przepadamy za tym słowem jako ludzie z natury. Mądrość, uważamy, że to jest to, co mamy. I czystość, wolimy o tym nie mówić, bo mamy nieczyste sumienia. Posłuszeństwo, mądrość i czystość. Poprzednim razem mówiłem nieco na temat posłuszeństwa. Nie chcę was zanudzać, ale hasłowo. Posłuszeństwo równa się bezpieczeństwo. Posłuszeństwo Bogu, Jego zasadą, posłuszeństwo dobremu prawu równa się bezpieczeństwo. Najprostszy przykład przepisy ruchu drogowego. Jesteś posłuszny, jesteś bezpieczny. Zarówno przed wypadkiem, jak i przed mądurowymi. Jeśli przekraczasz te przepisy, stwarzasz zagrożenie dla siebie, dla innych i narażasz się na gniew, władzy i karę. Punkty, mandat. Kto z was ostatnio zapłacił mandat? Przyznała się jedna siostra. Posłuchajcie, oprócz, muszę trochę jeszcze pokręcić, jest kontekst tekstu, ale jest też kontekst kontekstu. Obiecuję, że to jest koniec już takich karkołomnych sformułowań, żeby ten kontekst kontekstu zrozumieć, o co chodzi z tym posłuszeństwem, mądrością i czystością do końca, zajrzyjmy do dwóch wersetów wcześniejszych. Dobrze? Zachęcam, trzymaj tekst otwarty. Lub przynajmniej słuchaj bardzo uważnie. I zanim przeczytamy 17 i 18, musimy spojrzeć na konstrukcję tego listu. On już się kończy w tym momencie. Rozdział 16 od początku widzicie to poświęcony jest osobistym pozdrowieniom poświęcony jest ciepłym słowom pod adresem wielu osób służących w kościele pochwał dla przykładnych współpracowników kościoła w Rzymie zaczyna się od siostry Febe, przez grono wielu wielu osób jest wymienionych ale w 17 i 18 wierszu Paweł przywołuje antyprzykłady osób również będących w Kościele. Kilkanaście wersetów pozytywnych na temat ludzi będących w Kościele, takich jak my na przykład, i dwa wersety na temat ludzi niepozytywnych, takich jak, no kogo masz na myśli? Dokończę, takich jak my na przykład czasami. Z tym trudniej jest nam się zgodzić, ale pomyślmy. Zaraz spróbuję stwierdzić, czy jesteśmy pozytywni, czy nie jesteśmy pozytywni. Kościół od początku miał dwóch wrogów. Ja pomijam już szatana, który ma być pod stopami, ale jeżeli chodzi o ludzi, Kościół miał po pierwsze wrogów zewnętrznych, więc tych, którzy byli z zasady, z definicji przeciwnikami Ewangelii. Poganie, którzy nie chcieli się nawrócić. Religijna konkurencja, zarówno w świątyni jerozolimskiej, jak i innych kultów, które napotykali apostołowie w swojej pracy misyjnej. Czasami władza również była przeciwnikiem Kościoła. Ale były to ataki, jeśli je podejmowali, poganie, konkurencja religijna, władza. Były to ataki, które paradoksalnie wzmacniały Kościół. Te ataki zewnętrzne spowodowały, że Kościół jednoczył się, modlił, wspierał. Nie było problemem modlić się w środku nocy o uwięzionego Piotra. Więc wróg zewnętrzny. Łatwo go zidentyfikować, Łatwo mu się przeciwstawić, choć nie wszyscy do końca czasami potrafią stawić czoła tej zewnętrznej presji. Środowiska, otoczenia, rodziny, konkurencji religijnej. To jest wróg zewnętrzny. Jest też, był i jest wróg wewnętrzny. Kim był ten wróg wewnętrzny, kim jest? Byli to powierzchownie nawróceni, cieleśni wyznawcy. Egoiści, narcyzy, buntownicy, pyszałkowie. Zwolennicy jednych przeciw drugim. I uwaga, często nawet nieświadomych swojego złego wpływu. Równie często wręcz przekonanych o tym, że wykonują dobrą pracę, pracę duchową i walczą o swoją prawdę, o rację. Paweł pisał w kilku miejscach o takich osobach, które nazwane są fałszywymi braćmi. Czy spotkałeś kiedyś fałszywego brata? Miałbyś teraz odwagę zdefiniować, się oczywiście bez nazwisk? No może fałszywą siostrę, żeby w tych czasach, gdzie się... Ja się czuję jako mężczyzna, jak to powiedzieć, dyskryminowany. Fałszywych siostr już nie było? Skoro Paweł się zmagał z takimi ludźmi, skoro Pan Jezus zmagał się z fałszywym apostołem, fałszywym bratem, to dlaczego nas miałoby to minąć? I uwaga! Dlaczego ty i ja nie mielibyśmy nie być zagrożeni stać się fałszywym bratem czy siostrą? To nie jest skazanie do onych, tylko to jest skazanie do mnie. Bratan pod stopami, ale kontekst, posłuszeństwo, mądrość, czystość. Dziś więcej o mądrości, za chwilę powiem. Jest takie imię w kościele, które brzmi trochę egzotycznie. Ja mi moje. Znacie takie imię ja mi moje? Ja... Mi, moje, brzmi jak jest samuraja i na początku możemy tego nie zrozumieć. Ja, mi, moje, to brzmi jak właśnie coś takiego bardzo daleko dalekowschodniego. I o to właśnie chodzi. Nie rozpoznajemy łatwo, trudno jest zdefiniować ja, mi, moje. Wydaje nam się to niegroźne, nawet jeżeli jest inne, ale ja, mi, moje, jest bardzo niebezpieczne. Ja, mi, moje, walczy o swoje racje, ja, mi, moje, kieruje się ambicją, pychą, narcyzmem. Czy przypadkiem nie jestem ja, moje? To jest ważne pytanie. To jest ważny test, który musimy przechodzić. I aktywność takich osób, tych wewnętrznych, wręcz nieświadomych swojej szkodliwości, ich aktywność, nawet nie ataki, dezorientowały i osłabiały Kościół. Tak jak powiedziałem, zewnętrzny wróg, widać, strzelają do nas, my się chowamy, strzelamy do nich, wszystko jasne, linia frontu, ale ten wewnętrzny jest tu, ja mi moje. A może to ja? Może to ja? O nie, nie, na pewno nie. Biblia mówi, i czytajmy, 17 i 18. A proszę was, bracia, strzeżcie się ludzi, którzy wywołują podziały i skandale uderzające w naukę, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą naszemu Panu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. Za pomocą gładkich oszustw oraz pochlebstw zwodzą serca prostodusznych. Biblia warszawska mówi, szczęście się tych, którzy wywołują spory zgorszenia. Jak rozpoznać takie zagrożenie? Czasami wyobrażamy sobie, że wywołanie podziału to jest działanie typu pikieta z transparentami przy bramie. Ja Oto staną jacyś i zaczną głośno tutaj krzyczeć. Nie, nie, to tak, tak to nie działa. To nie jest to głośno, nie jest to jawnie, nie jest to ostro. Niezmiernie rzadko tak bywa, albo prawie nigdy, zwłaszcza na początku. Werset 18 mówi o gładkich oszustwach albo o pochlebstwach, które zwodzą serca ludzi prostych, prostodusznych, ludzi ufnych, ludzi, którzy nie mają włączonego zmysłu krytycznego, ostrożności. I aby temu nie ulec, aby strzec się takich osób, zauważcie, osób, potrzebujemy po pierwsze posłuszeństwa Ewangelii, posłuszeństwa autorytetowi apostołów, na które powoływał się apostoł Paweł w tym liście, posłuszeństwa jego współpracownikom, którzy z nim byli w jedności. Potrzebujemy też mądrości i czystości, co było już, wcześniej czytane. I teraz kilka słów na temat mądrości. Najwięcej informacji o mądrości w Biblii możemy znaleźć, jak z pewnością wielu z Was wie, w Księdze Przypowieści Salomona, ewentualnie w Księdze Kaznodziei Salomona i może jeszcze w paru innych miejscach, ale tam u Salomona jest najwięcej na temat mądrości. Ale mądrość to nie informacja. Mądrość to nie wiedza. Mądrość nie jest tożsama z wiedzą. Choć nie ma mądrości bez wiedzy, to jest wiedza bez mądrości. Mądrość zdobywa wiedzę, bo jest jej potrzebna. Ktoś, kto ma wiedzę, niekoniecznie musi być mądry. Mądrość to nie zawsze inteligencja. Ktoś kiedyś powiedział, że świat jest pełen inteligentnych głupców. Czy możemy odmówić inteligencji Adolfowi Hitlerowi? To był swoisty geniusz, ale czy był mądrym człowiekiem? Przenigdy. Inteligentni ludzie kupują papierosy w paczkach, na których napisane jest, cytuję, palenie tytoniu może spowodować powolną i bolesną śmierć. Inteligentni ludzie to kupują. Mądrzy ludzie nie palą. Inteligencja nie oznacza mądrości. Wiedza nie jest tożsama z mądrością. Możesz mieć wiedzę o Bogu i być głupcem. Możesz mieć wiedzę o zasadach walki duchowej. Możesz mieć wiedzę o Bożych obietnicach i być głupcem, który sprawia ból sobie i swojemu otoczeniu. Rodzicom, współmałżonkowi, rodzeństwu, bliskim i dalszym. Dlatego potrzebujemy mądrości, którą daje Bóg. Bożej mądrości. Mądrość to umiejętność używania i stosowania wiedzy. Masz wiedzę, teraz jeszcze powinieneś wiedzieć, jak ją stosować i ją używać. Mądrość to umiejętność postępowania, zachowywania się, dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, które będą dobre. Dobre w skutkach. To, co jest dobre w skutkach, oznacza dobrą, mądrą decyzję. To, co przynosi złe skutki, oznacza brak mądrości. To jest bardzo proste. Jeżeli są dobre skutki w swoim życiu, to znaczy, że jesteś mądrym człowiekiem. Jeżeli brakuje dobrych skutków, to znaczy, że dokonałeś głupich wyborów, a więc nie możesz być mądrym człowiekiem. Biblia nazywa bez ogródek kogoś takiego głupcem. Ja nie odważę powiedzieć się tobie, ty głupcze. Ewangelia coś na ten temat mówi, ale ty powinieneś wejrzeć we własne życie. Dlatego czytamy tutaj w 19 Mądrzy w każdej dobrej sprawie, Biblia Warszawska, mądrzy w tym, co dobre. Mądrzy w tym, co dobre. Widzicie, mądrość łączona jest z tym, co dobre. Dobry skutek, jesteś mądry. Zły skutek, sam się określasz. Posłuszeństwo to działanie. Mądrość to uzasadnienie. Uzasadnienie tego działania. Wiem dlaczego. Wiem po co. Bóg mówi, bądź posłuszny. Możesz powiedzieć tak. Nie rozumiem, boli mnie, to próbuję. Albo powiedzieć, Boże, ufam, aha, rozumiem. Nawet jeśli nie do końca wszystko, wszystkiego teraz, to ufam. Posłuszeństwo to akt woli. Mądrość to zrozumienie sensu, tego w czym jesteś. Mądrość obok posłuszeństwa to warunek szybkiego starcia szatana pod naszymi stopami. I dziś szczególna definicja mądrości, ale nie z księgi przypowieści Salomona, lecz z listu Jakuba. Kilkanaście zdań jeszcze na koniec tego dzielenia się. List Jakuba, rozdział trzeci. Na tym tekście dzisiaj zakończymy rozważanie. Nie będzie to bardzo głęboka i długa analiza. Raczej zasygnalizowanie, czym jest mądrość, o którą chodzi. List Jakuba, rozdział trzeci, wiersze od 13 do 17. Kto między wami jest mądry i uczony, niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. Jeśli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, Następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Niestronnicza, nieobłudna. Ta mądrość nie dąży do udowodnienia swoich racji kosztem innych. Przywołana tu jest ambicja i zazdrość. Więc ta mądrość nie walczy o swoje. Za wszelką cenę. Łagodność czynów. Niezwykłe. Mądrość powiązana jest z łagodnością. Niezwykłe. Gdybym miał ja układał definicję mądrości, nie wiem, czy w ogóle łagodność przyszłaby mi do głowy. Mądrość to mądrość. Wiecie, z piedestału wysokiego ktoś taki z napompowanym mózgiem udziela złotych rad. Łagodność. Czasami mamy tak zwane ścinki. Wiecie, o czym mówię. To tak jak gra w ping jest łagodna wymiana piłek, a potem dochodzi do konfrontacji. Trzeba szybciutko odbijać piłeczkę, szybciutko i sprawić tak, żeby, żeby po jego stronie spadło. Moja ambicja mówi mi, że to ja mam wygrać. Jeżeli chcesz komuś ściąć tak, żeby poczuł smak klęski, a ty satysfakcja, to chyba nie ma nic wspólnego z mądrością. Chyba? Po co w ogóle się ścinać? Nie lepiej usiąść przy kawie? Ciekawe, gdybyśmy obok kawiarenki wystawili salę ze stołami ping co by miało większą zarność? Czy piłkarzyki? Wtedy możemy jeszcze innych wkręcić po naszej stronie. Poczuć poparcie, to jest fajne. Mądrość jest łagodna, łagodność, łagodność czynów. To jest niesamowite. 17 czysta. Przede wszystkim czysta. Przede wszystkim czysta. Co to znaczy? bez ukrytych, nieuczciwych zamiarów, bez zamaskowanych motywów. To, co czytaliśmy, gładkie oszustwa i pochlebstwa po to, żeby kupić, przekonać, zachęcić, pokazać się w lepszym świetle niż to naturalne. Czysta, nie buduje stronnictw. Nie szuka poparcia dla własnych ambicji. Nie motywuje się z zazdrością o uznanie pozycji chce dobra, chce dobra. Przede wszystkim czysta chce dobra. Jakiego dobra? Twojego, mojego kościoła, rodziny i tak dalej. Czysta chce dobra. I to jest główny motyw. Właściwie jedyny. Chce dobra. Pokojowa. Pokojowo usposobiona. Unika awantur, kłótni, niepokoju. Jezus powiedział błogosławieni pokój czyniąc w kazaniu na górze. Oni będą nazwani Synami Bożymi. Chcę pokoju Twojego, mojego, pokoju Kościoła. Uprzejma. Uprzejmość to okazywanie szacunku nawet przy różnicy zdań i nawet przy różnicy pozycji. Pozycji społecznych, finansowych, intelektualnych itd. Jakiekolwiek by były. Szacunek komu? Tobie, mnie, Kościołowi, wszystkim. Dająca się przekonać. Biblia warszawska mówi ustępliwa. A więc okej, okay, mogę przemyśleć. Jak jestem w błędzie, no to jestem w błędzie. Nie ma co udawać, że nie. Dobra, zmieniłem zdanie. Może być ten stolik. Ustępliwa. Dająca się przekonać. Jaki jestem zbudowany. Nie muszę zawsze mieć racji. Jakie to wspaniałe uczucie. Nie muszę mieć zawsze racji. Jestem wolny. Pełna miłosierdzia, dobrych owoców. O miłosierdziu to można, wiecie, u. nie Niestronnicza. Nie faworyzuje kogoś. Bo go lubię bardziej od innych, bo go lepiej znam, bo jest moim bliższym przyjacielem niż tamten, a tamten to w ogóle nie jest moim przyjacielem. Bardziej temu wierzę. Nie faworyzuje. Nieobłudna, to znaczy nie jest narzędziem manipulacji i nie zmienia zdania ze względu na osobistą korzyść. Prawda jest prawdą. Po prostu. Nawet jeśli na tym stracę. Nawet jeśli wyjdę trochę na głupka. Prawda jest prawdą. Nawet jeśli będę musiał się zarumienić. Nie będę manipulować. I powiem wam, jestem podłamany. Bo ta mądrość jest strasznie trudna. I im głębiej czytam, tym wydaje mi się, że jest ona coraz bardziej odległa ode mnie. I to mnie podłamuje. Ale z drugiej strony jestem bardzo zachęcony i zbudowany tym, że Bóg nie daje nam obietnic bez pokrycia że nie nakazuje czegoś, co jest nierealne, co jest w ogóle w sferze science fiction. To nie są gwiezdne wojny dla wtajemniczonych. To jest chleb codzienny dla ciebie i dla mnie. Mądrość z góry. Niekoniecznie inteligencja twoja. Niekoniecznie wiedza. Sama wiedza nie starczy, ale mądrość. A Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Podoba mi się ten zwrot pod waszymi, i odczytuję to, pozwalam sobie odczytywać to w kontekście społeczności kościelnej. Oczywiście jest to indywidualne, jest to rodzinne, jest to w sferze moich wpływów, ale w tym momencie chciałbym zaakcentować ten wątek wspólnoty kościelnej pod waszymi stopami. Rzymianie, Kamiennogórzanie, Tarnopolanie, Bursztynianie, Odesowianie, Lubaw, Lubawkowianie? Czarnobożanie, Szczecinianie, nie pominają nikogo? Aleluja, aleluja. Panie, daj nam tej mądrości. Amen.